Bajki i baśnie polskie Maciej Wojtyszko Tajemnica szyfru Marabuta Rozdział piąty Straszliwa noc Zmierzch, który czyhał od samego ranka we wszystkich zakamarkach wypełznął bardzo, bardzo szybko Znacznie szybciej niż można się było tego spodziewać Makawity usiłował zabawić towarzystwo pokazywaniem sztuczek z kartami i chusteczkami, Kajetan wychwalał kanapki przyrządzone przez Malwinkę, a Fikander wybuchał radosnym śmiechem na każdą dowcipną uwagę poczynioną przez gości. Jednak niepokój ich narastał z każdą chwilą, aż wreszcie ciocia przestała pouczać wróbla, w jaki sposób ucierać jarzyny i spytała. – Mój złoci, co się z wami dzieje? Niby rozmawiacie, nie rozmawiacie. Niby się śmiejecie, a nie śmiejecie. Mam uczucie, jakbyście udawali samych siebie. W pokoju zapanowała pełna zakłopotania cisza. Wreszcie Hrums sząknął i powiedział. Khym. Cóż, yy, prawda. Obawiam się, że staramy się zagłuszyć lęk o jego los. Mówiłem od razu, zachrypiał ze zdenerwowania wróbel organizować karną ekspedycję. Przenikliwie zabrzęczał dzwonek telefonu. Malwinka natychmiast podniosła słuchawkę. Ta brąba powiedziała. Chcę rozmawiać z Kajetanem. Kajetan przez dłuższą chwilę wsłuchiwał się w słowa nadbiegające przez telefon, a potem odparł stanowczo Dobrze, ale bądź ostrożna. I skończył rozmowę. Moi drodzy, rzekł widząc wokół pytające spojrzenia. Bromba wyruszyła do lasu, by odnaleźć Glusia. Wiem, że skłonni jesteście mieć do mnie pretensje, iż puściłem ją samą, ale tak będzie lepiej. Żadne z nas nie zna równie dokładnie ścieżek i zakamarków wielkiego lasu jak Bromba. A karna ekspedycja mogłaby tylko zaszkodzić planom Glusia. Decyzja Bromby wydaje mi się słuszna. Nie pozostaje nam nic innego jak czekać. Któż by pomyślał, że upływa zaledwie trzecia noc od porwania Glusia. Wydarzyło się tyle, że Bromba nie pamięta już nawet jaką piosenkę nuciła wracając do domu. I kiedy teraz uzbrojona w duży, czarny parasol, szczelnie opięta nieprzemakalnym płaszczem, znika w ciemnościach rozdzieranych nagłymi żółkami błyskawic, to czuje straszną potrzebę wymyślenia specjalnego utworu na tę okazję. Myliłby się ten, kto by sądził, że zawsze, gdy deszcz cieknie i zakołnierz, a nogi grzęzną w rozmokłym gruncie, bromba układa wierszyki. Zazwyczaj bywa wtedy zła i szybko pędzi do najbliższej norki, by przeczekać tak niemiłą pogodę. Ale dziś brąba się boi. Wie wprawdzie dokładnie, że nie powinna się bać i że powinna nieustraszenie przeć naprzód, ale mimo to troszeczkę się boi. Zaś jedynym znanym jej sposobem na odpędzenie lęku jest spróbować opowiedzieć swoje obawy do rymu. Wtedy samo rymowanie zajmuje tak, że nie ma już w nas miejsca na strach. Oświetla więc kałuże na ścieżce wątłym światłem elektrycznej latarki i maszeruje dzielnie wciąż naprzód i naprzód. Wicher to przygniata ją do ziemi to prawie unosi w górę. Deszcz smaga po zaciśniętych na rączce parasola łapkach. Ona zaś coraz odważniej pomrukuje cichutko taki oto tekst. Trzymaj się, Brombo, choć dmą bichury i orkany, Nie daj się, Brombo, byle pogódce się nie damy. Choć ciarki chodzą ci po plecach, Pamiętaj, strach ma wielkie oczy, O Brombo, nie niepokój serca, powinna śmiało kroczyć. Trzymaj się, Brombo, bo zboczysz zraz obranej drogi, Nie daj się, Brombo, wszak masz w kaloszach obie nogi. Choć chlup nie kropla za kołnierzem, pamiętaj o swym przyjacielu, boisz się? To przyznajmy szczerze, lecz musisz dojść do celu. I zanim zdążyła powstać trzecia zwrotka, już brąba dotarła do wielkiego lasu i znajduje się na jednej ze ścieżek wiodących w głąb gęstwiny. W lesie jest nieco ciszej niż na odkrytym polu, a i deszcz, pod warunkiem, że się nie zaczepi parasolem o jakąś wystającą gałąź, mniej się daje wyznaki. Bohaterka nasza usiłuje odnaleźć miejsce, w którym wczoraj pożegnała się z reżyserem i z tego punktu rozpocząć tropienie śladów. Pamięta doskonale, że było to nieco w prawo od wąskiej ścieżki. Są jeszcze ścieżki szeroko najszersza, najwęższa i ścieżka zasłużonego zbieracza jagód. Pod wyjątkowo gęstym jałowcem. Jednak w tym momencie wszystkie jałowce wydają się wyjątkowo gęste. Nikły blask latarki oświetla mech wokół puszystych jałowcowych kul, ale mech nigdzie nie zachował żadnego wgniecenia stopy czy odcisku koła rowerowego. Pod wpływem deszczu całe podszycie leśne stało się puszyste i nasycone jak gąbka. Aż przykro stawiać kalosze w pulchne zielone runo. – Skoro nie ma śladów – myśli Bromba – użyjmy aparatury. Wydobywa spod płaszcza swoją torbę i sięga na samo dno. Wierny towarzysz jej pomiarów – kompas – kręci z początku igłą, ale wreszcie uspokaja się i wskazuje północ. A my na południe, decyduje Bromba zgodnie z opowieścią Glusia. Na południe. Torbę ponownie otula płaszczem i śmiało zaczyna przedzierać się bezdrożami przez haszcze i oczerety. I trwa jej samotne dążenie. Któż to wie, godzinę, półtorej, ona sama nigdy nie pochwali się tym, ile razy wystający korzeń zaplątał się jej między stopami, ile razy uchroniła przed ostatecznym upadkiem swój drogocenny sprzęt, ile razy drzewa, otrząsając się z wody, oblały lodowatym deszczem jej chusteczkę. Jedno jest pewne, że choć umazane błotem oba kalosze nabrały identycznego koloru, choć budzik dodający jej zazwyczaj otuchy swym tykaniem stanął po którymś z kolei upadku. Bromba nie zwątpiła w sens swojej misji, nie straciła nadziei na wykonanie zadania i jakby w nagrodę za jej wysiłki nagle tuż, tuż niedaleko czyjś głos woła prosząco. Hop, hop, hop, hop, odpowiada radośnie Bromba. Już idę. Hop, hop. Rozlega się głos trochę bardziej w lewo. Hop, hop, nie odchodź! Nawołuje Brąba. Zaraz ci pomogę! Hop, hop! Powtarza głos coraz bardziej z boku. Glusiu, hop, hop! Krzyczy Brąba. Stój w miejscu! Glusiu, hop, hop! Odpowiada głos. Dlaczego Glusi woła Glusiu? Dziwi się Brąba i pyta... To ty jesteś, hop, hop. – Hop, hop – odkrzykuje głos bardzo daleko. Bromba zaniepokojona tą dziwną rozmową zastanawia się, czy aby nie cofnąć się do tyłu. Ale jest już za późno. Z trzaskiem zarywa się pod nią ziemia. Bromba koziołkując leci do przepastnego dołu. – A coż to za dowcipy? – chce zawołać z irytacją, ale owo wołanie zamienia się w żałosny pisk. Aż, o, za... i przy... Zaś bohaterka nasza ląduje na własnej torbie. Tak, że największy termometr pęka z chrzęstem pod ciężarem jej ciała. Spadając, nie wypuściła jednak z łapki latarki. Teraz przy jej pomocy jak najszybciej usiłuje zorientować się w swoim położeniu. Jama, do której wpadła, wygląda na dopiero co wykopaną, ale już na dnie zebrała się mała kałuża. Bromba nawet nie może marzyć o tym, aby wyjść z jamy o własnych siłach. Snop światła wędruje do góry i nad krawędzią Bromba dostrzega parę złośliwych ślepiów otoczonych łuską i dwie jaszczurcze łapy zakończone pazurami. Aligator czy co? zastanawia się Bromba, wpatrując się w znieruchomiałe oczy, które nie wróżą nic dobrego. Przecież ja jestem aligatorem, tylko chciałam postraszyć lale, ale w rzeczywistości jego tam nie ma. Lecz wyraźnie widoczna w świetle upiorna paszcza jaszczura wcale nie wygląda na zmyśloną. Skończyły się żarty. Myśli bromba, choć szczerze mówiąc boi się teraz mniej niż na początku drogi. Ulewa rozpoczęła się podczas szóstego filmu. Jakie tarapaty widziały w życiu. Dodniący po liściach grad utrudnił im nieco obejrzenie siódmego filmu. Po ósmym rozogniony gluź, który uwielbiał maratony filmowe, zorientował się, że coś jest nie w porządku. Odgarnął z nad oczu stale opadający kosmyk włosów i rzucił spojrzenie na swoją widownię. Woda sięgała widzom do kolan. Szybko. – Wychodźcie na półki! – zakomenderował. – Zalał całą podłogę! Małe tarapaty wyglądały, jakby obudziły się z długiego snu. Ojciec wykazał większą przytomność umysłu. Chwycił stojącego najbliżej malca i podsadził go na prowizoryczną półkę, zmontowaną z patyków. Przy pomocy reżysera wszyscy usadowili się pół metra ponad niebezpiecznie bulgocącą, wdzierającą się do mieszkania powodzią. Patrząc, z góry mogli ocenić swoją sytuację. Norka posiada wykop gwarantujący odpływ wody, powiedział tarapat. Oczywiście przeciętnych ilości wody, poprawił się. Wykop planowałem tymczasowo, jak i całą norkę. Na razie poziom nie podnosi się zbyt szybko, dodał gluś, szukając gruntu cienką gałązką. – Więc w zasadzie jesteśmy bezpieczni, o ile się nie przeziębimy. Przerwało mu potężne kichnięcie najmniejszego tarapata. – Przeziębimy się – ponuro oświadczył średni. – Zawsze się przeziębiamy. Ojciec usiłował dać mu znak, żeby milczał, ale syn tego nie dostrzegł i mówił dalej. No, – Właściwie wciąż jesteśmy przeziębieni. U nas w buszu było o wiele cieplej, o wiele. Taki już nas los. Nie nudźcie pana artysty narzekaniem. Lepiej poproście o jeszcze jeden film. Gluzio, jeszcze jeden! Ryknęły chórem tera paciątka. Gluź machnął tylko z irytacją łapką, po czym zwrócił się do ojca. Myślę, że najrozsądniejsze, co możemy zrobić, to natychmiast iść do mojej norki. Zapraszam was serdecznie. Jakoś przebrniemy przez las. W domu zażyjemy aspirynę i okryjemy się kocami. To bardzo uprzejmie z pana, z twojej strony, Glusiu, mruknął niechętnie ojciec. Ale my nie możemy wychodzić z lasu. Oczywiście sam powinieneś iść natychmiast. Zostaw nas. Na pewno jakoś damy sobie radę. Gluś wzruszył ramionami. Sądzę, że są to przyzwyczajenia z buszu. – Obawiacie się wrogów, a przecież wrogów nie zostaniecie w mojej norce. – Nigdy nic nie wiadomo. – Z uporem otwarł stary. – Ale ja znam wszystkich mieszkańców tej okolicy. – Zachęcał Gluś. – Bywają czasem nieznośni. Pancia potrafi zanudzać swoimi opowiadaniami. Pumica lala awanturuje się o byle co, ale nikt nie waży się zrobić wam krzywdy. Tak, tak, uprzejmie odparł tarapat. Bardzo miłe towarzystwo. Bardzo miłe. Widziałem za krzaków. No więc? Gluź skinął głową. W drogę! O tym nie może być nawet mowy. Tarapat schował się w kąt przed propozycją Glusia. Proszę zostawić nas tutaj, a samemu wracać do domu. Jeśli wyobrażacie sobie, że was tu zostawię i spokojnie pomaszeruję do norki, to nie znacie Glusia. Proszę. Tarapat był wyraźnie zakłopotany. Proszę zostawić nas razem z naszym nieszczęściem. Gluś jak każdy reżyser, stawał się spostrzegawczy dopiero wtedy, gdy jego decyzje napotykały na zdecydowany opór. W tym momencie zauważył, że i synowie tarapata nie mają ochoty na odwiedzenie jego norki, a to go zaskoczyło. Zaczął domyślać się, że tarapatom na przeszkodzie stoi coś więcej niż wrodzona delikatność. Milczał więc przez chwilę, a potem zadał bardzo mądre pytanie. – Czy obawiacie się, że ściągniecie na mnie jakieś niebezpieczeństwo? Tarapat, zdumiony jego przenikliwością, nie wiedział, co odpowiedzieć. Popatrzył na synów, jakby w ich oczach szukał przyzwolenia, po czym potwierdził podejrzenie Glusia. Przed tobą trudno coś ukryć, sząknął ze zdenerwowania. Rzeczywiście jesteśmy prześladowani. Nasz prześladowca, jego głos załamał się na moment, nasz prześladowca to ktoś znacznie niebezpieczniejszy od wszystkich znanych ci drapieżników. To ktoś, ktoś najniebezpieczniejszy. Do niedawna nikomu w buszu, ba, nikomu na świecie nie przyszłoby do głowy, że właśnie ktoś taki będzie największym niebezpieczeństwem. Nie wydawało się to ani groźne, ani całe szczęście, że na razie zawziął się na nas i nie realizuje bardziej zbrodniczych planów, bo gdyby zechciał, brrr, strach pomyśleć. Gluś przyglądał się terapatowi ze uczuciem, ale i z niedowierzaniem. Kto to mógł tak nastraszyć biednego uciekiniera? Kto mógł go prześladować aż do krańców południowej strony lasu? I jaki to był przeciwnik, że wygnaniec uważał go za groźbę dla całego świata? Czy nie próbowaliście jakoś z nim walczyć? Z nim? <śmiech> z nim się nie walczy, przed nim się ucieka. Wszyscy przed nim uciekają. O losie tych, którzy nie zdążyli uciec, lepiej nie wspominać. Czy on? Gluj zawahał się. Zabija? Gorzej. truje? Gorzej. Nie rozumiem. Co? Tak. Tak, nikt nie rozumiał, nikt się nie spodziewał. On nie zabija i nie torturuje. On się podszywa. Czy słyszałeś coś o... Uciekinier z głos. Coś o kameleonach? Kameleon to zwierz, który często zmienia kolor skóry. Czasem myślisz, że to nie on, a to właśnie kameleon. Gluś wyrecytował zapamiętany z jakiejś książki wiersz. A czy słyszałeś coś o... Szept terapata stał się przenikliwy i ledwo słyszalny. Coś o Kameleonie super. Gluś z przerażeniem uświadomił sobie groźbę ukrytą w słowach. Czasem myślisz, że to nie on, a to właśnie Kameleon. Jak sądzisz, Mokawity? zapytał chrum z przyjaciela, gdy późnym wieczorem powrócili do siebie. Dlaczego on wyemigrował z buszu? O Zastanawiałem się nad tym, odparł kot i zupełnie nie pojmuję motywów. Z trojgiem dzieci można uciekać tylko przed pożarem albo jakimś innym kataklizmem, ale gluś o niczym takim nie wspominał. No właśnie. Można też uciekać w obawie przed karą, przed zemstą. Wtedy niechętnie wychodzi się z lasu. Zwłaszcza, gdy nie zaprzestano pościgu. A któż by mógł ścigać takie nieduże stworzenia aż tutaj? Chyba osobisty wróg chyba tak oznaczałoby to, że możemy się spodziewać jeszcze jednego gościa. Zachodzi duże prawdopodobieństwo. Gościa groźniejszego niż pierwszy. Bardzo możliwe. A o zatem czy nie popełniliśmy błędu? Bromba zdawała sobie sprawę z ryzyka. Jeżeli Tarapat umiał uciekać przed owym prześladowcą aż tutaj, to ona także nie jest bez szans. Makawity umilkł. Wiedział, że logika przyjaciela, choć żelazna, nie zgadza się z ich wspólnymi obawami. Obaj czuli intuicyjnie, że coś w tej historii jest odmiennego, podejrzanego, Kot pracował z chrumpsem przy wielu sprawach, których pozornym mrok rozwiewało wspaniałe, błyskotliwe rozumowanie obu detektywów. Ale w każdej z owych zagadek wszystkie elementy były znane. Pozostawało tylko złożyć je, podobnie jak składa się kolorowe elementy łamigłówki. Tutaj niby rozwikłanie zagadki nastąpiło, wątpliwości wyjaśnione, a jednak... Jednak obaj nie umieli wyzwolić się z obaw, ze złych przeczuć, że oto coś skrada się za ich plecami. Czai się w cieniu za oknem, chichocze drwiąco wśród dmuchawców. Zwykle, gdy któryś z nich popadał w zwątpienie, drugi dodawał mu sił. Podnosił na duchu i wzmacniał nadzieję na sukces tak pomagając sobie nawzajem, pilnowali się, by nigdy równocześnie nie przeżywać załamań, by zmieniać swoje samopoczucie równomiernie. Makawity smutny, kajetan pełen wiary w lepsze jutro. Kajetan przygnębiony, makawity tryskający optymizmem i humorem. Tym razem coś się w owym mechanizmie regulującym popsuło. Obaj bez wyraźnej przyczyny wpadli w rozdrażnienie i z trudem hamowali je podczas powrotnej drogi. Dopóki walczyli z wichurą, mogli swoją wściekłość obrócić przeciwko pogodzie, ale teraz w ciepłej norce wizja samotnej brąby, błąkającej się po bezdrożach, wróciła do nich z całym natężeniem. Partyka szachów, burknął kajetan, patrząc w ziemię. Możemy odpowiedział makawity opreskliwie I tak nie usnę. Za maszystym gestem wysypał figury na stolik, aż jedna z nich potoczyła się na dywan. Schylili się po nią równocześnie i zderzyli przy tym głowami. – Uważaj, krzyknął kot. – Nie, właśnie pod łapę! – Dobry sobie! – obruszył się chrubc. – Chciałem ci tylko pomóc! – Nie zawsze jesteś taki skory do pomocy! – Zjadliwie mruknął przyjaciel. Kajeta nic nie powiedział, tylko zaczął ustawiać pionki na szachownicy. To byłby błąd, oświadczył, gdy już ustawił wszystkie na swoich polach. Jeszcze nie zaczęliśmy grać, a ty już robisz błędy? zapytał kot. Wiesz o czym mówię, ze zniecierpliwieniem odparł wielki detektyw. Z logicznego punktu widzenia popełnimy błąd, wyruszając teraz na pomoc Brąbie. – Wiem, wiem – parsknął kot. – I co z tego, że wiem? No – Właśnie i co z tego – zgodził się Chroms. Nie upłynęło pięć minut, a dwie ciemne sylwetki oderwały się od norki numer 47 i ruszyły pędem w kierunku południowej strony lasu. To wyjątkowo wyrafinowany zbrodniarz. Ciągnął tarapat, zacierając te łapki. Urodził się w buszu, gdy ja byłem jeszcze młodym, dobrze zapowiadającym się tarapatem. Jego rodzice, bardzo przyzwoici kameleonstwo, zmieniali wprawdzie często swoje kolory, ale czynili to jedynie dla ochrony przed spodziewanym niebezpieczeństwem. Ten zaś od dziecka płatał złośliwe i głupie figle, dokuczał i zaczepiał najszanowniejsze osoby. Udawał gałąź drzewa tak długo, aż jakiś ptak siadał na nim, a wtedy załamywał się z trzaskiem, trzymając jednocześnie zwiedzionego za skrzydła. Albo upodabniał się do jakiegoś smacznego owocu, i gdy ktoś sięgał po niego, podnosił krzyk i zgłaszał się do sądu koleżeńskiego buszu ze skargą, że taki ta, ataki podający się za Jarosza chciał zjeść biednego małego kamelonka. Busz nie jest miejscem, w którym łatwo żyć. Reguły postępowania w buszu są okrutne, jak okrutna jest otaczająca przyroda. Ale najszlachetniejsi i najuczciwsi znasz. Od dawna zmierzali do wprowadzenia jakiegoś porządku, jakiejś prób ochrony słabego przed silnym, roślinożernego przed drapieżnikiem. Sąd koleżeński powstawał właśnie w tym celu. Ten mały potrafił przy pomocy swojej przewrotności i bezczelnych intryk skłócić całe szanowne grono sędziów. Tylko marabut poznał się na nim. Ale pomińmy drobiazgi. Kameleon super, zanim zyskał sobie przydomek, super, był mimo wszystko zwykłym, choć nieco podlejszym i złośliwszym obywatelem Buszu dopiero wojna go zdeprawowała. W czasach mojej młodości wybuchła wielka wojna. Dużo by mówić o tym, kto i po co ją rozpętał niepotrzebną, tragiczną wojnę. Dość, że podzieliła ona całe społeczeństwo buszu na dwa wrogie i zwalczające się obozy. Nie była to jakaś walka między gatunkami czy też zwykła awantura o dostęp do wodopoju, tylko autentyczna wielka wojna. O ile dobrze pamiętam, jedna strona twierdziła, że zwierzę to brzmi dumnie, a druga, że dumnie to brzmi zwierzę i żadna nie chciała ustąpić ze swego stanowiska. Historycy są zdania, że główną przyczyną wybuchu wojny był wyjątkowy nieurodzaj oraz narastające konflikty między drapieżnikami. I pewnie mają rację. W każdym razie chyba jednocześnie obie strony zorientowały się, że kameleony jak nikt nadają się do służby wywiadowczej. Rozpoczęto specjalne szkolenie i trening. Ten drań przeszedł szkolenie po tej i po tamtej stronie. Nauczył się upodabniać do wszystkiego i do każdego. Wszyscy myśleli, że on pracuje dla nich, a on pracował wyłącznie dla siebie. Ale może wpierw opowiem o sobie i o nim. Upłynęło 20 minut od momentu, gdy Bromba dostrzegła nad sobą złośliwe ślepia i wykrzywioną w straszliwym uśmiechu paszczę. Można by się spodziewać, że przez ten czas wydarzy się coś niesłychanego, że Bromba zostanie zjedzona lub rozszarpana, albo co najmniej pobita przez potwora o pełnym nienawiści wzroku. Ale nie. Przybyło trochę wody na dnie dołu. Bromba ostrożnie obawiając się, żeby wróg nie skoczył jej na plecy, zebrała rozsypaną zawartość torby i wcisnęła się w najodleglejszy kąt dołu. A potwór siedzi i patrzy. – Nie doczekanie twoje – myśli Bromba. – Żebym się miała odezwać pierwsza. Ostatecznie to ty musisz się tłumaczyć. – Czego on ode mnie chce? Czy Glusia też złapał do takiego dołu? To to w ogóle jest. No tarapata nie wygląda. Potwór z zainteresowaniem obserwował każdy jej gest. Gapi się bardzo nieelegancko, powiedziałabym. Wpija się wzrokiem, stwierdziła w duchu bromba. Ale jeżeli ma apetyt, to czemu do stu tysięcy faszerowanych koraluchów nie skacze? Jaszczur wyciągnął szyję niespodziewanym, ciepłym i miłym głosem, tym samym, którym wcześniej wołał: hop, hop, powiedział. O, oh, się. Ciekawe, czemu mam się odzywać do kogoś, kto pode mną dołki kopie i nie przeprasza. Myśli, bromba i nadal milczy. Pazurzysta łapa strąca w dół grudkę ziemi. – Odezwij się, zwierzu. – Oho, coś mu bardzo zależy na tej rozmowie. Tym bardziej nie będę się odzywała. – Zobaczymy, o co chodzi – postanawia Bromba i odszypuje ziemię z ramion. – No, zwierzu, odezwij się. I z góry leci kamyk. Bromba omalnie syknęła z bólu, ale zuchwale spogląda w oczy swojemu przeciwnikowi. Jeżeli sądzi, że złamie ją torturami, to grubo się myli. Nagle widzi, że jaszczurcza łapa unosi w górę następny kamyk i mierzy w żółtą torbę. – Ani się zasz! – krzyczy Bromba. – Ta jest aparatura! – i własnym ciałem zasłania torbę. – A co to znaczy aparatura? – Uprzejmie pyta potworek. To są przyrządy miernicze do mierzenia i do ważenia. Bromba milknie, zawstydzona tym, że się jednak odezwała. Lecz lęk o ukochaną aparaturę przeważa i Bromba tłumaczy jak każdemu, kogo spotka po raz pierwszy. Przyrządy niezbędne wszystkim współczesnym stworzeniom. Ustala się nimi wagę, temperaturę, odległość w calach i w centymetrach. Jaszczur z taką powagą pochłania podawane wiadomości, że aż bierze chęć udzielać mu dalszych informacji. Uszkodzenie przyrządów pociąga za sobą błędy w pomiarach. Nagle w oddali trzaska gałązka. bromba milknie. Potwór także nasłuchuje, po czym skacze do dołu z przeraźliwą szybkością. Wbija w brąbę jakiś ostry szpikulec, trzymany w łapie. Bromba chce odeprzeć atak, ale przed oczyma zaczynają jej wirować różnokolorowe koła. W tej szpileczce musiała być jakaś trucizna, wnioskuje ostatkiem sił. Przezwyciężając słabość chce jeszcze powstrzymać wroga od wydarcia sobie torby, lecz omdlewające łapki same się otwierają. Ostrymi pazurami jaszczur zdziera z głowy bohaterki chusteczkę w kropki, Szarpie płaszcz. Nie, chyba mi się w głowie mąci taki straszny sen. Bromba z przerażeniem patrzy na swego prześladowcę. Jeżeli on stanie się mną, to kim stanę się ja? A potem ma już tylko mgłę przed oczami i miękko opada w nicość. Koniec rozdziału piątego.